Wyprawa pod znakiem karkołomnej jazdy i niezwykłych obrzędów. Znane osobistości doświadczają i poznają inny rodzaj życia. Tutaj przetrwają tylko najlepsi. Dzika przygoda. Dzisiaj o 20.00 w Viasat Explorer.